Księga o Omni Amaron, Chemisz, Abinadon i Amaleki kolejno kontynuują zapis. Mosjasz odkrywa lud Zarachemli, który wywędrował z Jerozolimy za czasów Sedecjasza. Mosjasz jest mianowany ich królem. Koriantumr ostatni z Jeredów, znaleziony przez ludzi Zarachemli. Król Benjamin następcą króla Mosjasza. A Maleki nakłania braci, aby przystąpili do Chrystusa i złożyli mu w ofierze całą swą duszę. Ja o mnie, otrzymawszy nakaz od mego ojca Jaroma, abym zapisał nieco na tych płytach dla zachowania naszych rodowodów, pragnę, abyście wiedzieli, że w moim życiu walczyłem wiele szablą broniąc mego ludu nefitów przed dostaniem się w ręce ich wrogów, lamanitów. Ale ja sam jestem niegodziwym człowiekiem I nie przestrzegałem przykazań i przypisów Pana Jak powinienem I minęło 276 lat I mieliśmy okresy pokoju Lecz także okresy ciężkich wojen i rozlewu krwi Upłynęły 282 lata I zachowałem te płyty zgodnie z przykazaniami moich ojców I przekazałem je mojemu synowi Amaronowi Na tym kończę A teraz ja Amaron pisze w księdze mego ojca i jest tego niewiele. Oto gdy upłynęło 320 lat, wyginęli bardziej niegodziwi spośród Nefitów. Albowiem Pan nie pozwoliłby, by wyprowadzeniu ich z Jerozolimy, gdy utrzymywał ich przy życiu i chronił przed wpadnięciem w ręce wrogów, nie pozwoliłby On, aby nie sprawdziły się słowa, które powiedział naszym ojcom. Jeśli nie będziecie przestrzegać moich przykazań, nie będzie wam się szczęściło na tej ziemi. Dlatego Pan nawiedził ich, wydając wyrok, jednak oszczędził sprawiedliwych, że nie zginęli i wybawił ich z rąk ich wrogów. I przekazałem płyty mojemu bratu Chemiszowi. A teraz ja, Chemisz, Piszę i jest tego niewiele, w tej samej księdze co mój brat, bo widziałem, że własną ręką kończył swój zapis i dokonał tego w dniu, w którym przekazał mi płyty. I w ten sposób kontynuujemy kronikę, gdyż jest to zgodnie z przykazaniami naszych ojców. Na tym kończę. Ja, Abinadom, jestem synem chemisza. I widziałem wiele wojen i walk mojego ludu nefitów z lamanitami i swoim mieczem zabiłem wielu lamanitów, broniąc swoich braci. I kronika tego ludu jest wyryta na płytach, które są w posiadaniu królów z pokolenia na pokolenie. I nie są mi znane żadne inne objawienia poza tymi, które zostały zapisane, ani też proroctwa, a zatem wystarcza to, co zostało zapisane. Na tym kończę. Jestem Amaleki, syn Abinadoma i powiem wam pokrótce o Mosjaszu, który został mianowany królem kraju Zarachemla. albowiem został on ostrzeżony przez Pana, by uciekał z kraju Nefi i ci, którzy by posłuchali głosu Pana, powinni opuścić kraj razem z nim, uchodząc w puszczę. I stało się, że uczynił on zgodnie z tym, co mu Pan nakazał i uszło w puszczę tylu, ilu było posłusznych głosowi Pana. I prowadzono ich, nauczając i dając im wiele proroctw, bezustannie pokrzepiając Słowem Bożym. I byli prowadzeni przez puszczę mocą jego ramienia, aż zeszli do kraju nazwanego Zarachemla. I odkryli tam lud, zwany ludem Zarachemli. I wielka radość nastała pośród ludu Zarachemli, także Zarachemla radował się niezmiernie, że Pan przyprowadził do nich lud Mosjasza z mosiężnymi płytami zawierającymi kroniki Żydów. I Mosjasz dowiedział się, że lud Zarachemli opuścił Jerozolimę, gdy Sedecjasz, król Judy, został uprowadzony w niewolę do Babilonu. Wędrowali oni przez pustynię i ręką pana zostali zaprowadzeni przez wielkie wody do kraju, gdzie odkrył ich Mosjasz i pozostawali w tym kraju do tego czasu. A kiedy Mosjasz ich odkrył, byli bardzo liczni, jakkolwiek prowadzili wiele wojen i ciężkich bitew i od czasu do czasu wielu z nich ginęło od miecza. Ich język uległ zwyrodnieniu, gdyż nie zabrali z sobą żadnych kronik i zaprzeczali istnieniu swego stworzyciela i ani Mosjasz, ani ci, którzy z nim byli, nie mogli ich zrozumieć. I Mosjasz nakazał, aby uczono ich jego języka. I stało się, że gdy nauczono ich języka Mosjasza, Zarachemla podał im z pamięci rodowód swych ojców i jest on zapisany, lecz nie na tych płytach. I lud z Arachemli, i lud Mosjasza zjednoczyły się, a Mosjasz został mianowany ich królem. I w czasach Mosjasza przyniesiono mu głaz z wyrytymi na nimi znakami i Mosjasz przetłumaczył je dzięki darowi i mocy Boga. Stanowiły one historię Koriantumra i jego poległego ludu. Koriantumr został znaleziony przez ludzi z Arachemli i żył pośród nich przez dziewięć nogiów. Zapis ten mówił także pokrótce o jego ojcach i że jego przodkowie przybyli z wieży, gdy Pan pomieszał mowę ludziom. Oto gniew Pana spadł na nich zgodnie z jego sprawiedliwymi wyrokami i ich kości leżą rozrzucone w kraju na północy. Ja, Amaleki, urodziłem się w czasach Mosjasza i żyłem, gdy umarł, a jego syn Benjamin panował po nim. I w czasach króla Beniamina byłem świadkiem ciężkiej wojny pomiędzy nefitami a lamanitami i wielkiego rozlewu krwi. Jednak nefici zdobyli znaczną przewagę nad lamanitami i król Beniamin wyparł ich z kraju Zarachemla. I zestarzałem się, a nie mając potomków i wiedząc, że król Beniamin jest sprawiedliwym człowiekiem przed Panem, przekażę mu te płyty. I zachęcam wszystkich ludzi, aby przystąpili do świętego Boga Izraela, i uwierzyli w prorokowanie, w objawienia, w nauczanie przez aniołów, w dar mówienia obcymi językami, w dar tłumaczenia języków i we wszystko, co dobre, bowiem nie istnieje nic, co jest dobre, a nie pochodzi od Pana. A to, co jest złe, pochodzi od diabła. Moi ukochani bracia! Pragnę, abyście przystąpili do Chrystusa, który jest świętym Bogiem Izraela, i uczestniczyli w Jego zbawieniu i mocy jego odkupienia. Przystąpcie do niego, złóżcie mu w ofierze całą swoją duszę. Módlcie się, pośćcie i wytrwajcie do końca, a jak Pan żyje, zostaniecie zbawieni. A teraz powiem pokrótce o grupie ludzi, którzy odeszli od nas w puszce, aby powrócić do kraju Nefi, albowiem wielu pragnęło odzyskać ziemię swego dziedzictwa. Poszli więc w puszczę, a ich przywódca, będąc bardzo silnym i hardym człowiekiem, przyczynił się do sporu pomiędzy nimi i z wyjątkiem pięćdziesięciu, wszyscy oni pozabijali się w puszczy. I tych pięćdziesięciu powróciło do kraju Zarahemla. I stało się, że zebrali znaczną liczbę ludzi i ponownie wyruszyli w puszczę. Ja, Amaleki, miałem brata, który z nimi poszedł i jak dotąd nie mamy o nich żadnej wieści. Bliski jestem zejścia do grobu, a te płyty są wypełnione. Na tym kończę.